Udzielać porad, oferować profesjonalną poradę. Give advice, offer professional advice. Udzielić pozwolenia, udzielić oficjalnego pozwolenia. Give permission, grant official permission. Udzielać wsparcia, udzielać silnego wsparcia. Give support, provide strong support. Udzielać informacji, podawać dokładne informacje. Give information, provide accurate information. Udzielanie informacji zwrotnej, przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej. Give feedback, deliver constructive feedback. Wygłosić prezentację. Give a presentation, deliver a presentation. Dać ostrzeżenie. Give a warning. Issue a warning. Udzielać instrukcji. Give instructions. Provide detailed instructions. Podaj powody. Przedstaw ważne powody. Give reasons. Present valid reasons. Przedstawić dowody. Give evidence. Present evidence. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Nadaj priorytet. Przypisz wysoki priorytet. Give priority. Assign high priority. Dawać instrukcje. Udzielać jasnych instrukcji. Give instructions. Provide clear instructions. Wyrazić zgodę. Udzielić formalnej zgody. Give approval. Grant formal approval. Zwrócić uwagę. Zwrócić szczególną uwagę. Give attention. Pay close attention. Rozważyć. Poważnie rozważyć. Give consideration. Give serious consideration. Wyrazić zgodę. Udzielić prawnej zgody. Give consent. Provide legal consent. Zachęcać. Oferować znaczące wsparcie. Give encouragement. Offer meaningful encouragement. Dać uznanie. Przyznać uznanie. Give recognition. Grant recognition. Dać uznanie. Uznać zasługę. Give credit, acknowledge merit. Powodować, powodować pojawienie się. Give rise to, cause the emergence of. Mieć szansę, mieć okazję. Have a chance, have an opportunity. Mieć problem, doświadczyć poważnego problemu. Have a problem. Experience a serious issue. Mieć trudności. Napotkać poważne trudności. Have difficulty. Encounter significant difficulty. Mieć pomysł. Rozwijać koncepcję. Have an idea. Develop a concept. Mieć przeczucie. Wyczuwać intuicyjnie. Have a feeling. Sense intuitively. Rozmawiać. Angażować się w rozmowę. Have a conversation. Engage in a conversation. Prowadzić dyskusję. Have a discussion. Hold a discussion. Rzuć okiem. Have a look. Take a brief look. Spróbuj. Podejmij próbę. Have a try. Make an attempt. Baw się dobrze. Ciesz się. Have fun. Enjoy yourself. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Mieć pewność siebie. Have confidence. Possess confidence. Brać odpowiedzialność. Have responsibility. Assume responsibility. Mieć władzę. Have power. Hold substantial power. Mieć objawy. Have symptoms. Experience symptoms. Mieć wiedzę. Have knowledge. Possess knowledge. Mieć wątpliwości. Have doubts. Harbor doubts. Mieć potencjał. Have potential. Show considerable potential. Mieć wpływ. Have impact. Exert significant impact. Mieć wpływ. Have an effect. Produce an effect. Mieć zainteresowanie. Have interest. Express interest. Udzielać porad. Oferować profesjonalną poradę. Give advice. Offer professional advice. Udzielić pozwolenia.